Na N głosów. Muzyka choralna, wielogłosowa, capella. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera. No i mamy już prawie minutę po godzinie 16. Witam Was bardzo serdecznie. Anna Grzypy za mikrofonem i zaczynamy audycję na N głosów. Dzisiaj dużo dobra, dużo dobra, bo po pierwsze mamy... Bardzo ciekawy wywiad z Dawidem Berem, z profesorem Dawidem Berem, który jest dyrygentem chóru kameralnego Akademii Muzycznej w Łodzi, ale także chóru Polskiego Radia Lusławice, ale wywiad za kilka minutek. No i jeszcze trzeba wspomnieć o Fryderykach, gala Fryderyków, która odbyła się wczoraj w kategorii muzyka poważna. No i tam rzeczywiście sporo bardzo dobrych Albumów, więc myślę, że dzisiaj sobie pogramy dość poważnie, a na początek chór kameralny Akademii Muzycznej w Łodzi, czyli Łódź Chamber Choir i Widerund Omnes Finester Mikołaja Zieleńskiego. Posłuchajmy. Przepraszam za mały problem techniczny. Myślę, że już powinno zaraz zadziałać. No dobrze, tutaj mały problem, także myślę, że skoro tak, to posłuchajmy sobie od razu wywiadu, a muzyczka zaraz później. Profesor Dawid Ber. Profesor Dawid Ber, czyli, tak jak już wspomniałam, dyrygent chóru kameralnego Akademii Muzycznej w Łodzi. No i zapowiedź koncertu, który odbędzie się już jutro w Poznaniu. Posłuchajcie. Jest ze mną pan profesor Dawid Ber, dyrygent, chórmistrz, pedagog i kierownik chóru kameralnego Akademii Muzycznej w Łodzi. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Chciałabym zapytać o kilka rzeczy dotyczących chóru, a także zapowiedzieć jutrzejszy koncert, który odbędzie się tutaj w Poznaniu o godzinie 16. .00. Ale najpierw kilka pytań. Pański chór jest dość młodym zespołem, jeżeli możemy tak powiedzieć, bo wiemy, że po przerwie objął pan jego kierownictwo. Jak to się zaczęło i skąd w ogóle ten pomysł? Tradycja chóru kameralnego, churalistyki w każdej uczelni muzycznej jest m, bardzo długa. Od, jakby jest to integralna część działalności uczelni. Rzeczywiście chór kameralny w Łódzkiej Uczelni przez bardzo wiele lat prowadzony przez e, uznanego e, dyrygenta i autorytę tej dziedzinie, pana profesora zygmuntach e, był takim rozpoznawalnym zespołem. E, po odejściu pana profesora e, no, emeryturę zasłużoną. Gdzieś ta ta działalność zamknęła się, ten rozdział się zamknął. Kilka lat temu, niebawem jesienią, będzie pięć lat temu, postanowiliśmy skrzesić te działalności, powołać do życia nowy zespół, no bo to już zupełnie inny czas i zupełnie inni ludzie. No i od pięciu lat funkcjonujemy jako Lothrember Choir, chór kameralny Akademii Muzycznej w Łodzi. Młody zespół, ale już całkiem bogato utytułowany, bo przecież już w 2023 roku byli państwo finalistami Grand Prix Polskiej Huralistyki. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie chór osiągnął tak wysoki poziom? To trudno powiedzieć. Po prostu mam przywilej pracować z bardzo zdolnymi, młodymi, zaangażowanymi, fajnymi ludźmi. I w jakiś sposób naturalny, codzienną pracą do czegoś do, docieramy. Są to bardzo często zaskoczenia, że coś uda się zrobić tak szybko e, albo, że gdzieś zostaniemy dostrzeżeni. Cieszymy się z tego bardzo. E, jest to duży przywilej, duża odpowiedzialność też. I cieszę się, że jakby na tej fali możemy też kolejne rzeczy, kolejne wyzwania podejmować, kolejne zaproszenia otrzymywać i po prostu swoją jakąś aktywną działalność prowadzić. Tak, no i tutaj nadmienię, że to nie był jedyny raz, kiedy chór stanął na deskach auli UAM, bowiem w ubiegłym roku ponownie zawitał do Poznania i zdobył tym razem już prestiżowe wyróżnienie. Jakie emocje Państwu towarzyszyły i czy będą Państwo próbować jeszcze raz? Jestem bardzo ciekawa. Ta nasza obecność na Grand Prix Polskiej Huralistyki związana jest z, z Grand Prix, e, który zdobywaliśmy w tych dwóch e, latach w, na Legnica Kantat. E, to jest szczególny konkurs na mapie polskich. Konkursów był jeden z dwóch najstarszych e, działających w Polsce. Nieprzerwalni konkursów turniej huralnych ze szczególną taką aurą i, i, i z charakterem lubimy wracać do Legnicy, czy się pokusimy o kolejny trzeci raz? Być może w przyszłym roku spróbujemy, zobaczymy jaka będzie konfiguracja i jakim stanie jako zespół, więc zespół akademicki ciągle rotuje i ciągle żyje jakby różną dynamiką, jeżeli to się uda to spróbujemy. A jakie tego będą efekty, zobaczymy. Obecność w Poznaniu na Grand Prix to zawsze efekt czegoś innego, więc trudno mi przewidzieć, co się w tej, tej kwestii wydarzy. Będziemy trzymać kciuki i mam nadzieję, że po raz trzeci również ta rubinowa lutnia do państwa kiedyś trafi. Kto wie, już kilka zespołów te, ten zaszczyt osiągnęło. Na własnością ma. Dokładnie. To przejdźmy może do jutrzejszego koncertu, bo jestem, myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, co państwo nam zaprezentują. Wiemy, że kilka lat temu również została wydana płyta przez państwa chór z muzyką współczesną, głównie łódzkich kompozytorów. A więc czy usłyszymy jakieś utwory z tej płyty, czy może to jest zupełnie nowy repertuar? E, tak, rzeczywiście jedną chyba z naszych głównych specjalizacji jest muzyka współczesna, muzyka polska współczesna, bo gdzieś też uważam, że to jakby jest to naszą misją i naszą jako chórmistrzów ale też młodych zespołów, żeby ją propagować. Ta płyta, którą wydaliśmy już chyba prawie 3 lata temu, rzeczywiście była dedykowana tylko łódzkiej twórczości choralnej, a jutro wykonamy polską twórczość choralną. Głównie powstałą, utwory powstały w ostatnim piętnastoleciu, ale odwołamy się troszeczkę do tradycji muzyki polskiej, renesansowej i barokowej. Wśród utworów znajdą się również utwory kompozytorów łódzkich, ale również utwory kompozytorów poznańskich, Wykonamy aż trzy utwory Marka Raczyńskiego. E, jeden z nich prawo wykonywaliśmy na Grand Prix w listopadzie, a powracamy do niego w trakcie jutrzejszego koncertu. Mm. E Widziałem również, że państwo wykonywali między innymi operę Flis Stanisława Moniuszki, również małą mszę uroczystą Rossiniego. Czy fragmenty z tych dzieł również będą wkomponowane w jutrzejszy repertuar? Nie, jutro fragmentów z tych utworów nie wykonamy, bardzo je lubimy i tak zaglądanie do form dużych obarowych czy oratoryjnych jest dużą radością dla nas i możliwość współpracy z innymi zespołami, orkiestrowymi solistami. Natomiast jutro tylko a kapela, muzyka choralna polska, muzyka choralna. To jakie plany na przyszłość? A, plany na przyszłość. Już w wtorek druga malera w Tarsze Wielkim wodzi z udziałem zespołów chóru i orkiestry Teatru Wielkiego Włodzi. Później koncerty rozmaite i wracamy do Legnicy jako laureat poprzedniej edycji konkursu na koncert finałowy, podczas którego również wykonamy kompozycję, która jest wygraną kompozycją konkursu kompozytorskiego, który w Legnicy przy okazji festiwalu churalnego jest organizowany, więc troszkę do wakacji się jeszcze wydarzy. Mm -hmm. A czy jakaś nowa płyta może się szykuje? Tak, tak, zaczęliśmy już o tym myśleć, rozmawiać. Na razie plany mocno niesprecyzowane, ale rzeczywiście na horyzoncie gdzieś tam planujemy do tego pomysłu również powrócić. Ale na razie żadnych szczegółów nie zdradź. Nie zdradzę, bo ich brak. <laughs> Rozumiem. No to myślę, że na temat chóru już dość dużo wiemy, ale jeszcze chciałabym dopytać o taką rzecz, bo widziałam, że również Pan Profesor został dyrygentem Chóru Polskiego Radia. Tak się życie potoczyło, że od, od tego sezonu, od sierpnia współpracuję z Chórem Polskiego Radia Lusławice. Mam ten przywilej, i przyjemność być kierownikiem artystycznym tego zespołu. Czy są jakieś różnice, które mógłby Pan wskazać w pracy pomiędzy właśnie chórem Akademii Muzycznej, a chórem Polskiego Radia? No na pewno jedną z nich jest intensywność tej pracy, ponieważ chór zawodowy, taki jak chór Polskiego Radia Rosławice, pracuje w trybie codziennej pracy i koncertuje kilkakrotnie w miesiącu z bardzo różnymi programami. My jako chór Akademii Muzycznej również dosyć intensywnie działamy, natomiast ta intensywność i ta gęstość tej pracy jest zdecydowanie mniejsza, ponieważ przy trybie jednej. O z rzadka dwóch prób w tygodniu. Ten proces powstawania tych programów koncertowych jest odrobinę dłuższy. Przy i tak dużej naszej działalności mimo wszystko te proporcje gęstości pracy wykonywania są oczywiście po stronie chóru zawodowego. Mhm. I czy chór Polskiego Radia wykonuje również głównie muzykę współczesną, czy to są różne formy? Tak, rzeczywiście to jest jakby specyfika chóru Polskiego Radia, ponieważ jego misją było również nagrywanie tej muzyki, jakby Pozostawianie dla potomnych. Natomiast Chór Polskiego Radia oczywiście wykonuje również dzieła oratoryjne. Nie tak dawno pasja Krzysztofa Pędereckiego czy Deutsche rekwiem Bramsa, więc zaglądamy również do, takich, do takiej klasyki repertuaru oratoryjno kantatowego A czy porywają się Państwo może na muzykę rozrywkową? Rzeczywiście tak. Powiem, że no, może to nie jest typowa muzyka rozrywkowa, ale w, jesteśmy właśnie w trakcie przygotowywania programu e, z okazji stu, z roku, roku, roku Wajdy, stulecia urodzin Andrzeja Wajdy i pokusiliśmy o, się o taki projekt Scoring Wajda, podczas którego wykonamy opracowane na chór, zamówione dla chóru e, opracowania głównych tematów z wielu filmów, e, które reżyserował Andrzej Wajda. Więc po, to będzie tak, powiedzmy, na po graniczu muzyki klasycznej i muzyki rozrywkowej, ponieważ wiele z tych tematów rzeczywiście troszeczkę w swojej estetyce do tego nawiązuje również. Tak, muzyka filmowa, myślę, że większość z nas bardzo lubi słuchać. Czy jakiś koncert Państwo planują, może nagranie płyty? I już zapraszamy 17 maja w kopalni Bieliczce, odbędzie się koncert Riskoring Wajda, wykonanie Chór polskiego Radia Lusławice, gorąco zapraszamy. I również zapraszamy Wieliczka, bardzo symboliczne y, miejsce, także mam nadzieję, no jestem pewna, że również akustyka będzie tam dla Państwa y, przyjazna. Taki jest plan, tym bardziej to, tym razem będzie to Komora Lil, e, w styczniu koncertowaliśmy w Świętej Kindze, teraz inna przestrzeń, większa przestrzeń, e, wierzymy, że odnajdzie się ta muzyka tam bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś Pan Profesor chciałby dodać może na koniec? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. To był pan profesor Dawid Ber, czyli y, dyrygent chóru kameralnego Akademii Muzycznej w Łodzi, Łódź Chamber Choir. No i myślę, że teraz czas, żeby posłuchać chóru. Y, będzie to utwór o Wild West Wind, R y, Marka Raczyńskiego, poznańskiego kompozytora, a nagranie pochodzi z Grand Prix Polskiej Choralistyki z ubiegłego roku. West Wind Air, czyli utwór Marka Raczyńskiego, poznańskiego kompozytora, w wykonaniu chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Łodzi pod dyrekcją profesora Dawida Bera, z którym miałam dzisiaj przyjemność rozmawiać, a mówimy o chórze, ponieważ jutro o godzinie 16 w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu właśnie tenże chór wystąpi z koncertem specjalnym w ramach obchodów churalnych koncertów kameralnych Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Grosza. Także jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie. Wstęp na koncerty jest wolny. Godzina 16, niedziela Kościół Świętego Antoniego Padewskiego na Górze Przemysła i Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Łodzi. Dyrygować będą profesor Dawid Ber oraz Rafał Wiecha, a słowo o muzyce wygłosi pani Małgorzata Pawłowska. No i tutaj przypomnę, że chór w ubiegłym roku zdobył wyróżnienie podczas Grand Prix Polskiej Huralistyki, czyli tego najważniejszego konkursu choralnego w Polsce, gdzie sześć chórów, zwycięzców najważniejszych, najstarszych konkursów huralnych w Polsce staje w szranki na auli UAM. No i tam rywalizują o miano najlepszego chóru w Polsce. No i chór z Łodzi już po raz drugi wystąpił w Poznaniu, bo w 2023 roku również był w finalistą. No i tutaj trzeba też nadmienić, że dwukrotnie zdobył Grand Prix konkursu churalnego w Legnicy. Chyba tego uzna, uznawanego za ten najtrudniejszy z konkursów. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze się z nimi spotkamy, a jeżeli wy macie ochotę ich posłuchać na żywo, to jutro jest okazja. Dobrze, to posłuchajmy jeszcze jednego utworu w wykonaniu chóru. Będzie to Extibro Psalmorum Sześć, yy, kompozytora Krzysztofa Grzeszczaka, yy, a utwór pochodzi z płyty Contemporary Choral Music, y, którą wydali yy, kilka lat temu. Także myślę, że warto posłuchać. <kwiczynety -dil -do> Ex Libro, Ex Libro, przepraszam. Salmorum 6, czyli utwór Krzysztofa Grzyszczaka, kompozytora związanego z Łodzią. Jest to wykładowca tamtejszej Akademii Muzycznej, no i również przez wiele lat współpracował z chórem kameralnym Akademii Muzycznej, który to właśnie ten utwór przed chwilką wykonywał dla państwa. Nagranie pochodzi z płyty Contemporary Choral Music from Łódź i chór działa pod z dyrekcją profesora Dawida Bera. No i jeszcze raz przypominam, jeżeli macie ochotę usłyszeć ten chór na żywo, to już jutro w Poznaniu. W kościele świętego Antoniego Padewskiego o godzinie 16 możecie za darmo dołączyć do widowni i y, posłuchać, co mają nam do zaproponowania chórzyści z Łodzi. Y, między innymi usłyszymy kompozycje Andrzeja Bielerzewskiego, y, Jakuba Neske, Marka Raczyńskiego, czy Anny Rocławskiej-Musiałczyk, znanych kompozytorów młodego pokolenia. Także bardzo serdecznie Wam polecam to teraz tak nawiązując jeszcze do rozmowy z profesorem Dawidem Berem, który jest również kierownikiem artystycznym Chóru Polskiego Radia Lusławice od no stosunkowo niedawna, od zeszłego roku, to myślę, że warto posłuchać właśnie Chóru Polskiego Radia. Będzie to nagranie z... Płyty, która powstała z okazji 95-lecia istnienia zespołu. No i utwór, który za chwileczkę usłyszymy, jest bardzo dobrze znany, ale myślę, że tego wykonania mogliście nie słyszeć. Kaja, Hul Polskiego Radia, aranżacja Adama Sztaby i nagranie utworu Czesława Niemena. Posłuchajmy. Thank Świat ludzkich spraw Czasem już wstyd przyznać się Dzięki nim, yeah, yeah, yeah, ja, ja, chór Polskiego Radia i Kaja, a aranżacja utworu Czesława Niemena pochodzi od Adama Sztaby. Nagranie zostało umieszczone na płycie. Hmm, z okazji, wydanej z okazji 95-lecia e, istnienia Polskiego Radia, płyta wydana w 2020 roku, no i e, właśnie między innymi takie wykonania możemy na niej znaleźć. E, no dobrze. Mówiliśmy dzisiaj o chórze y, kameralnym y, z Akademii Muzycznej y, w Łodzi, który, przypomina, jutro ma swój koncert w Poznaniu o godzinie 16 y, na, w kościele na Górze Przemysła. Także wstęp wolny polecam bardzo serdecznie. No i przejdźmy sobie powolutku do drugiego tematu dzisiejszej audycji, czyli Fryderyki. Fryderyki 2026, y, nagrody w kategorii muzyki poważnej. I wręczone w dniu wczorajszym. No i tutaj bardzo dużo ciekawych propozycji. Tak jak to różnie z tymi nagrodami Fryderykami bywało w poprzednich latach, czasami było ciężko wybrać coś, co warto zagrać, że tak powiem, to w tym roku myślę, że myślę, że jest dużo bardzo ciekawych i, i propozycji i, i poziom naprawdę wysoki jeżeli chodzi o yy, albumy muzyki poważnej. Zacznijmy sobie od nagrody, którą otrzymał Polski Narodowy Chór Młodzieżowy. Jest to album pod tytułem Universal Prayer. Kierownictwo artystyczne nad chórem nieprzerwanie utrzymuje pani profesor Agnieszka Franków-Żelazny, ale na płycie dyrygował również Łukasz Borowicz. Występowali na niej soli wokaliści, ale także zespół instrumentalny i album zawiera Album zawiera y, dzieła autorstwa Andrzeja Panównika. Posłuchajmy sobie, to będzie um, utwór nie do końca może korelujący z aktualną porą roku, ale myślę, że jest bardzo taki y, ciekawy i, i żywy i warto go zagrać. Winter Soulside numer 5, hymn for the new year. Y, ten Winter Soulside, taki cykl utworów właśnie bardziej około świątecznych, no ale, ale tak jak już powiedziałam, bardzo mi się spodobał i warto, warto myślę, żeby go teraz zaprezentować. A więc posłuchajmy z albumu Universal Prayer, Winter Soulside, Hymn for the New Year, Andrzej Panównik jako kompozytor, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, soliści i zespół instrumentalny. Posłuchajmy. All <laughs> Winter Soul Side, pieśń numer 5, czyli Hymn for the New Year. Jest to kantata z płyty Universal Prayer, która otrzymała w tym roku na nagrodę Fryderyku, Fryderyka 2026 w kategorii Album Roku Muzyka choralna. Na płycie śpiewa Polski Narodowy Chór Młodzieżowy pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny, ale dyryguje również pan Łukasz Borowski, a znajdują się na nim kompozycje Andrzeja Panównika. Album został wydany w grudniu 2024 roku. No i jest zbiorem właśnie takich pieśni. Są to właściwie dwie kantaty. Kantata Universal Prayer, czyli modlitwa powszechna, na cztery głosy solo, trzy harfy, organy i chór mieszany do słów Aleksandra Połpa. Jest to jedno z najważniejszych dzieł Andrzeja Panównika, no a oprócz tego znalazła się właśnie kantata Winter Soulside, czyli yy, przesilenie zimowe na sopran i baryton solo, chór mieszany oraz zespół instrumentalny. Yy, Dobrze, to, to był album muzyka choralna. Myślę, że mam nadzieję, że wam się spodobał, a jeszcze tutaj może powiem tylko kto kandydował do nagrody oprócz nich była to między innymi płyta Dona Nobis Paczem, chór mieszany Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego płyta Idzie burzo chór Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina pod dyrekcją Artura Kozy Kolejna płyta to płyta inviolata Marian Sawa. Były to kolendy i utwory sakralne, a także... Aha, i tutaj chór katedry warszawsko-praskiej, y, muzyka sakra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego i Rafała Wrublewskiego oraz y, ostatni kandydat y, to muzyczne echa międzywojnia w wykonaniu polskiego chóru kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Y, zachęcam, żebyście się zapoznali y, z tymi dziełami, bo, no bo myślę, że, myślę, że warto. Dobrze, y, kolejny utwór i zespół który chciałabym Wam zaprezentować, to zespół wokalny Art and Voice z, z Wejherowa. Myślę, że już stałym słuchaczom dobrze znany. No i tutaj. Chór art, zespół właściwie zespół wokalny Art and Voices nagrał album Pieces of Myself. Znajdują się na nim kompozycje Anny Rocławskiej Musiałczyk, która również w tym zespole śpiewa, a także poznańskiego kompozytora Marka Raczyńskiego. Posłuchajmy sobie jednego z tych utworów. Będzie to Jealousy, czyli zazdrość. Fall. La, la, la, la. Jealousy, czyli yy, zazdrość. Interpretacji zespołu wokalnego Art and Voices z Wejherowa. Jest to utwór kompozytora poznańskiego Marka Raczyńskiego. No i utwór pochodzi z płyty Pieces of Myself. Płyty, która zdobyła wczoraj Fryderyka 2026 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna. No i tutaj też... Ciekawe propozycje były w tej kategorii, między innymi Works for String Quartet and Neo Quartet z Joanną Freszel, sopranistką. Generalnie wydaje mi się, że w tym roku jest sporo utworów wokalno-instrumentalnych, bo nie zawsze tak było, a tutaj jednak tego śpiewu jest bardzo dużo, więc ciężko też zagrać wszystko, no ale zachęcam, żebyście sobie sięgnęli do zestawienia nominacji i zwycięzców i posłuchali sobie każdego z tych albumów. Teraz inny ciekawy utwór, pochodzący z nie mniej ciekawego albumu. Śpiewy historyczne Juliana Ursyna niemcewicza i utwór Bolesław Chrobry. Nie jest to jedyny tytuł, który zawiera imię któregoś z polskich władców, bowiem na płycie jest ich wiele, ale posłuchajcie najpierw, jaki to jest klimat. Bolesław Chrobry, płyta została wydana przez fundację 1863.pl, a śpiewają tutaj jako soliści Karolina Róża-Kowalczyk-Kozłowska i Krzysztof Kur. Posłuchajmy, bo myślę, że Wam się spodoba. Tak oto Bolesław Chrobry w pełnej krasie. Utwór pochodzi z płyty, która otrzymała nagrodę Fryderyk 2026. I to jest kategoria, już tutaj szukam, bo tych kategorii mnóstwo i wszystkie zawierają utwory wokalno-instrumentalne, no a to po prostu kategoria album roku, muzyka kameralna, wokalna. Julian Ursyn Niemcewicz, śpiewy historyczne. Płyta powstała dzięki fundacji 1863 roku i sama fundacja jest związana właśnie z popularyzowaniem powstania styczniowego, natomiast wydali właśnie płytę. Taką trzy, To jest album trzypłytowy właściwie. Trzy części. Pierwsza część to dynastia Piastów, Druga część to czasy Jagielonów, a trzecia część to czasy Królów Elekcyjnych. No i właśnie każda, każdy z tych albumów zawiera pieśni dotyczące różnych władców, a nie tylko władców Polski. Także posłuchajcie sobie, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i myślę, że nie bez powodu tutaj otrzymali tę nagrodę. No dobrze, to za nami śpiewy historyczne, a przed nami śpiewy również historyczne, bo muzyka dawna, muzyka dawna z utworami Dietricha Buxtehuda i tutaj również płyta, która zdobyła... Która zdobyła Fryderyka 2026 i kategoria, w której tę nagrodę otrzymała, to już tutaj mówię. Album roku: muzyka oratoryjna i operowa. No i tutaj warto zaznaczyć, że na płycie usłyszycie głosy. Muzyków związanych z poznańską sceną. Y, na przykład pani Marzena Michałowska, y, która jest profesorem na Akademii Muzycznej w Poznaniu, pani Marta Krysiak i y, to są soprany, a także kontratenor Piotr Olech, y, tenor Karol Kozłowski i bas-baryton Maciej Straburzyński. Y, towarzyszą im Arte Dei y, i Cantus Humanus pod dyrekcją Bartłomieja Stankowia. No i tutaj y, myślę, że warto zaprezentować dwa krótkie utwory, bo cały album składa się z takich minutowych, dwuminutowych utworów, y, a y, album zawiera y, siedem kantat. Y, siedem kantat, czyli takich y, y, jakby zespołów y, pieśni, o, y, takich zbiorów pieśni o siedem kantat Dieterich'a die, die Stechudego do fragmentów średniowiecznego tekstu rytmika Oratio y, Posłuchajmy sobie mm, części, to będzie tak, Membra Jezu Nostri, to jest nazwa y, całości, Kantata y, numer 6, y, Ad cor i część y, to jest Vulnerasti Cormeum, Meum, a następne to będzie Kantata y, numer 3, Ad Manus, y, i będzie to pieśń Aria Salve Jezu Pastor Bone. Posłuchajmy. No i to był album, który zdobył nagrodę Fryderiki 2026 w kategorii yy, i tu znowu muszę sprawdzić, album roku muzyka oratoryjna i operowa. Yy. Są to dzieła siedem kantat Dietericha Bux de Hude. Jest to album pod nazwą Membra Jezu Nostri i występują na nim takie osoby jak na przykład pani Marzena Michałowska, związana z Poznańską Akademią Muzyczną, ale nie tylko. Mamy również chór Uniwersytetu Zielonogórskiego, Cantus Humanus na przykład, a całością y, śpiewakami i muzykami dyrygował Bartłowiej Stankowiak. My wolim się zbliżamy do końca, bo to już czas, jeszcze tylko chciałabym nadmienić, że dzisiaj właściwie od czwartku do dzisiaj w Poznaniu odbywa się 20 ogólnopolski konkurs dyrygentów Huralnych imienia profesora Stanisława Kulczyńskiego. Przesłuchania już się zakończyły, także za godzinę, jeżeli macie ochotę, to do Waulinowa y, będzie się odbywało ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów. Y, serdecznie Wam polecam, jeżeli macie ochotę posłuchać y, na żywo muzyki churalnej. A ja się z Wami żegnam. Była z Wami Anna Grzyb i słyszymy się za dwa tygodnie. Przypominam również o jutrzejszym koncercie w Kościele na Górze Przemysła. Będzie występował chór kameralny Akademii.